Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Kochaj swego Boga, Pana i chłód jego drogami, Teraz Jego nakazy, polecenia i przekazania, abyś żył i mnożył Cię. A Twój Bóg, Pan, będzie ci błogosławił w kraj, w którym idziesz posiąść. Jeśli zaś Twoje serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz. I będziesz się obcym Bogom, służąc im. Na pewno zginiesz i niech długo zabawisz na ziemi, którą idziesz posiąść. Kładę przed Tobą śmierć i życie, błogosławieństwo i przekleństwo. Ubierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Boga swego Pana, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego. Bo tu jest Twoje życie i długie trwanie Twego pobytu na świecie. Pozwolimy sobie przeczytać te słowa czerpnięte z Księgi Powtórzonego Prawa, które można było usłyszeć w Kościele, tylko w Środzie Popiernicowej, pierwszy czwartek po Popiernicu. Rekolekcje te wypadają w okresie Wielkiego Postu, a więc szczególnego czasu służącemu naszej przemianie, naszemu nawróceniu. I tekst ten wydaje mi się niezwykle cenny. Yy, ponieważ też czytając go po raz pierwszy w tym roku uznałem pewnego olśnienia, na którym się za chwilę podzielę. Ale dlaczego ten tekst jest cenny? W ogóle najpierw ten tekst może być troszkę szokujący, No bo jak to? Pan Bóg życzy nam jakiegoś nieszczęścia, jakieś tam przekleństwo nam tutaj oferuje. Takie wrażenie można odnieść. Ale nic bardziej mężącego. Otóż nasz dobry Bóg, jako ten, który nas kocha, czasem musi nam mówić rzeczy trudne. Tak jak rodzic, prawdziwie kocha swoje dziecko, czasem musi powiedzieć Coś, czego to, czego to dziecko nie chciałoby usłyszeć, czy wolałoby, żeby to zostało pominięte, w luczeniu. Na przykład jak dziecko zaczyna się starczyć, to rodzic musi zareagować prawda? A więc Pani bardzo nas kocha, lojalnie nas ostrzega. To jest oczywiście oryginalne, bo jest skierowane do narodu ubranego, który przez pustynię. Są dwie drogi droga szczęścia, błogosławieństwa i droga druga, droga przekleństwa, droga cierpienia. Nie ma trzeciej opcji. Masz wybór. Przed Tobą leżą dwa rozwiązania i Ty decydujesz, które rozwiązanie wybierzesz. Jako, jako Twój Bóg, jako ten, który Cię kocha, lojalnie no. Cię ostrzegam, że kiedy pójdziesz drogą Kłamstwa i fałszu, drogą brzegu, to czekać nieszczęście, czekać i tak naprawdę rozpacz. I na czym polega moje odkrycie? Otóż teraz wróćmy naszymi wspomnieniami, nie wiem, wyobrażeniami do tego, co się zadziało w raju. kiedy doszło do brzegu, którego Spróbujcie przypomnieć sobie dialog Ewy z Wężem. W ogóle kiepsko, że do tego dialogu doszło. do tego momentu zaczęła się Rifa. Ponieważ Ewa zaczęła, wchodząc w dyskusję z pokusą, już weszła że Mój prywatny pogląd na to, dlaczego Ewa weszła w dyskusję, jest chyba znany, prawda? Że po prostu miała niedosyt rozmowy z Adasiem. Nie zastąpiłem potrzeby emocjonalne. Nie wiadomo czym Adaś się zajmował, bo nie było komputerów, nie było smartfonów, nie było samochodów. Palów, ale... No ale czymś Ada się Adaś musiał zająć. Nie wiem czym. W każdym razie wypuszczona Ewa musiała z kimś pogadać, więc zaczęła leć wężem z Zachęcam, żeby przeczytać sobie ten opis w domu, bo on jest niezwykły. Jak będziecie czytać sobie systematycznie, to zobaczycie, jak się zmieniała sytuacja. Po pierwsze, Ewa na przykład w ogóle nie była głodna. Ona miała wszystko. Więc nie musiała otworzyć to drzewo. Musiała zerwać to do drzewo. W momencie, kiedy zaczęła gadać z diabłem, zobaczyła, że to, co jest na tym drzewie, jest atrakcyjne. Tak działa pokusa. Do tej pory wcale nie zwracała uwagi szczególnie na to drzewie. No i w końcu dochodzi do zerwania. Dlaczego dochodzi do zerwania? Doch dochodzi dlatego, że Diablu udało się podkopać takie fundamentalne zaufanie Ewy do Pana Boga. No, ale Ewa już prawie przekonana, że zerbie, jeszcze się waha. I co wtedy pada z ust diabła? Na pewno nie zginięcie. Rób co chcesz, żyj jak chcesz, sięgaj po wszystko, nic się nie stanie. Nie będzie żadnych konsekwencji. I to jest największe kłamstwo, na które niestety wielu się łapie. I teraz zobaczcie, jak jest różnica. Diabeł jako, jako nasz największy wróg. jako szatan, nieprzyjaciel, wichrzyciel, nie mówi całej prawdy. On mówi tylko połowę prawdy. A nawet nie. Natomiast nasz dobry Bóg, jako ten, który naprawdę się nastroczy, bo naprawdę na nas zależy, mówi całą prawdę. Masz dwie drogi. Masz drogę błogosławieństwa, szczęścia, radości i masz drugą drogę, której ci nie życzę. I teraz wracając do opisu Grzechu Przewodobnego, kiedy czytamy dalej, to właśnie się bardzo szybciutko okazuje, że to te słowa na pewno nie zmienię, czyli na pewno nic się nie stanie, nic się nie zawali, szybciutko się weryfikują negatywnie. Co się okazuje? Że nadal im przeszkodą są nadsze. Czy wcześniej nie byli nadsze? Byli nadsze to w ogóle nie przeszkadzało. Dwoje ludzi, którzy byli po prostu zapatrzeni w siebie, którzy byli przyjaciółmi, nagle przez grzech stają się wrogami. Zaczynają się zreć. Zaczynają się odrzucać. obrzucać. Ty zerwałaś, ja ty mi dałaś, ty mi dałaś, po co mi dałaś? I tak dalej. To świetnie pokazuje właśnie do czego prowadzi grzech mężeńca. Grzech potrafi zrujnować najpiękniejszą relację. I w dzisiejszych czytaniach jest mowa o tych, którzy lekceważą sobie Boże napełnienia, którzy po prostu mają w nosie to, co mówi do nich Pan Bóg. I w, w, w pierwszym czytaniu z Księgi Kronik jest mowa o tych, którzy żyjąc, mnożyli swojej nieprawości. Bezcześci świątynie, lekceważyli posłańców wysłanych przez Boga i tym ściągnęli na siebie nieszczęście. Możemy przyjąć, że takich ludzi opisuje też Ewangelna. Światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej roli ciemność, bo złe <trym> ich uczynki. Kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto zaś spełnia odmianie prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane Bogu. Tego chyba nie trzeba tłumaczyć, ani komentować. Jest to oczywiste. Ale chciałem się z Wami podzielić jeszcze jednym spostrzeżeniem. Otóż. Księdza Jastrojowa Jeremiasza, to yy, ten fragment był czytany z kolei w kolejnych latach 5 marca, były takie mniej więcej słowa. Kto od Pana odwraca swoje oblicze, nie dostrzega, gdy przychodzi nieszczęście. Po co tu mówimy? Można pójść tą drugą drogą. Tak? Drogą, którą proponuje świat. I wielu się tak żyje. Tylko, że jest jedno niebezpieczeństwo w tej drodze. Można wiele lat nawet budzić się, że jest super. Świetnie się bawić, tak jak jest w Wendeliach, w tych przypowieściach. Tylko, że człowiek, który idzie tą drogą lekceważenia na napomnienia, nie wyczuwa skrzyżającego się niebezpieczeństwa. I nie chcę, żeby niektórym z was było w tym momencie przykro, bo to jest w y, waszym doświadczeniu, wielu z was. Ale zobaczcie na przykład, jak to się sprawdza, y, na przykład jeśli chodzi o kwestię czystości w małżeństwie. Bardzo wiele takich osób, y, które y, znajdują, trafiają np. do sycharu, czy nawet niekoniecznie do sycharu, które przychodzą y, właśnie z y, rozpaczone, szukając jakiegoś pocieszenia, umocnienia. Yy, na przykład yy, przychodzi wiekach i rozpacza, że 20 lat wydawało się, że jest super w i nagle okazuje się, że mąż się zdradza. się w twarzy na kochanki od 24 lat. Ona myślała, że wszystko było dobrze, że, że wszystko było super. Czuła, że może nie do końca żyją tak jak Pan bo chce, bo się godziła na to, czy na tamto, ale wydawało się, że jest super małżeństwo. bo jest mąż, jakoś tam sobie żyjemy. I w pewnym momencie przychodzi cios, ale taki drastyczny cios, brutalny. Patrzmy, jak się właśnie sprawdzają te właśnie słowa. Ci, którzy żyją po swojemu, nie wyczuwają, kiedy zbliża się nieszczęście. Nie wyczuwają. Dzisiejsza kolekta, czyli ta modlitwa mi przypomnę, miała takie bardzo cennym słowem. Za tych zakładów. Już spraw, Panie, aby lud chrześcijański z żywą wiarą i z czerwą taniem śpieszył ku nadchodzącym świętom wielkanocnym. To my właśnie jesteśmy tym ludem, mam nadzieję, chrześcijańskim, mam nadzieję, śpieszącym ku świętom wielkanocnym. Chodzi o to, aby to spieszenie było autentyczne, z żywą wiarą i <śmiech> <śmiech> Prośmy dzisiaj, abyśmy się rzeczywiście przybliżali do Królestwa Niebieskiego, bo to jest jedna z zadań, to jest jedna, yy, jedna z takich celów, do których jesteśmy zaproszeni. Myślę, że każdy z nas przez te kolekcję mniej lub bardziej przybliżył się do Królestwa Bożego musie się za tych, którzy są nam bliscy drodzy drodze, których może brakuje, których byśmy tu chcieli widzieć, aby oni również zwracali się ku Bogu i wybierali zawsze drogę błogosławieństwa i szczęścia. Amen.